Że chcecie kochać, sobie pokonać tak Otuliłaś mnie, uczuciem niczym włączę Chciałbym ci wiele dać, wszystko na co mnie stać I choć życie nie wszystko wtrącę już nie musisz się bać, zawsze chcę o ciebie bać. Szłuchany w jej serca rytm, no bije tylko dla mnie Ej, Kali, idealny bit po to miłosną Hosannę Chmury czarne, co wisiały nade mną tak długo Rozgonił gdzieś wiatr, przestałem być diabła sługą Przeznaczenie splotło drogi, nasze palce w łoniach. Los nie poparzył, ale zaprowadził w jej ramiona Świat wypełnił jej kolory, piękniejsze niż zorza Uśmiechnamy twarzy, gdy pomyślę, że ją kocham Te proste rzeczy cieszą bardziej niż mamona. Mieć kogoś tak bezcenne, gdy ją po imieniu wołam A ona patrzy w me oczy, jak nigdy wcześniej żadna istota Me serce bije ciepłe, ma było tak chłodne w soplach Na bosych stopach, czuję trawę z rosy, kropel dywan Zamykam oczy, chłonę tą chwilę i odpływam No ze swoju dwa ogniwa, choć poranił nas jak piła Dziś unosi nas na skrzydłach, już na nas zawsze moja miła po nocy wyjdzie słońce Dziś już wiem, to czuję Na twarzy ciepły promieni żar. Od tak dawna w bloku bądzę Dzisiaj chcecie kochać sobie pokonać znak Otuliłaś mnie, uczuciem niczym włączem Chciałbym ci wiele dać Wszystko na co mnie stać I choć życie wszystko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 Dziś mam nie przy sobie, chcę zatrzymać je na zawsze Po nocy wyjdzie słońce Dziś już wiem to, czuję na twarzy ciepła. Bać, zawsze chcę o ciebie bać Policja! Stój bo <grym> Powoli obróć się do tyłu z rękami uniesionymi do góry Tylko bez głupich numerów, chudy! Nie nazywam się chudy, pan mnie chyba z kimś pomylił Kochanie, o co chodzi? Nie wiem, skarbie tym panom coś się chyba pomyliło Puszczel na ziemi i rozłóż szeroko nogi! Co ty robisz, partnerze? Nic takiego, jacuś. Muszę posprzątać, a ty mi tym trochę przeszkadzasz. Niestety ciebie też będę musiał sprzątnąć. O co ty, kurwa, zwariowałeś? O czym ty mówisz, człowieku? Tam stoi przestępca, którego szukamy od tak dawna. Heh, większy przestępca ode mnie mierzy ci właśnie w głowę. Ej, o co tutaj chodzi? Oskar, zaczynacie mnie przerażać. Zamknij mordę, suko! Tobą zajmę się na końcu, mamy niedokończone sprawy. O czym wy wszyscy mówicie? Waltek, wytłumacz mi to. Nie ma co tłumaczyć. Rzuć broń i odsuń się na bok. I co teraz? Teraz pożegnaj się z życiem. A teraz twoja kolej.